Po takim wstępie czuję, że mam lekką trenę. Przedstawiłaś mnie jako specjalistkę od wszystkiego. No słuchaj, bo tak jest w sumie. No nie, nie Musisz być taka skromna, super robotę robić, także ja od dawna już chciałam Ciebie zaprosić, żeby pokazać światu, co robisz, chociaż Ty masz no, bardzo dużo, ja dużo czytelników. Chciałam się do Ciebie wybrać, ale wiesz, zawsze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 kiedy zobaczymy menu tych kurek, okazuje się, że karmią paszą taką z worków. Moje ze sklepu kury tylko zieleninę i y, owies, prosto pszenicę. Zieleninę przynoszę im z łąk. I zioła jeszcze na pewno jedzą, prawda? Oczywiście zioła, tak. No, to, tak. No, głównie także zdrowe kury, zdrowe jajka, szczęśliwe kurki i szczęśliwe jajka.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 No tak, zgadza się. Ja muszę się pochwalić, że Ines po jakimś czasie zaprosiła mnie i kilka wpisów należy do mnie i co poniedziałek będę się starała jakąś tam roślinkę także czasami dziką, czasami mniej dziką przedstawić. Więc tak, pierwszy. No bierze... że zaprosiłam Ciebie, zaprosiłam Ciebie niemalże natychmiast po, po otwarciu tego fanpage'a i to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 do y, polubienia strony Tysiąc roślin jadalnych lub przeczytania sobie I tam są zamieszczone zdjęcia i później y, są też y, praktyczne metody, y, przepisy, jak zastosować dane zioło, nie tylko taki opis, ale tam są, ale osoby, które mają z tym problem, y, no to przybliżymy im, tak? Więc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 jest tak delikatny i ten jego kwasek bardziej jest podobny do cytrynki niż do szczawiu. Tak, tak, bo szczawie jakby tak wziąć więcej, to troszkę jest nieprzyjemna, a szczawik zajęczy można sobie podjadać. Tak, bardzo właśnie są też smaczne kwiaty w szczawiku zajęczego, są piękne i w ogóle tą roślinkę wykorzystuje się w potrawach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 Pamiętasz o czym Tak, mówi? tak, ja pamiętam jeszcze smak. No to co, to może zaczniemy od tyłu do przodu, tak? Bo y, podcasty będą słuchane i za rok i to będzie na aktualne. Co jest teraz nieaktualne, no to to przeleciemy. Nie ma problemu, e, po, więc... Bo po prostu, no tak ja jestem podekscytowana tym całym wydarzeniem związanym właśnie z Sosmercami, z, z tymi batonikami, bo...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 I wtedy co robię? Wtedy podchodzę do pierwszej z brzegu sosny, zrywam te męskie kwiaty sosny i zjadam cztery, pięć, czasami sześć. One są po pierwsze soczyste, więc gaszą promienie. Po drugie te kwiaty zawierają pyłek pszczeli. Pyłek pszczeli jest to źródło białka, czyli tak jakby to był kotlet. No tak. Czy serek biały.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 że to ma tyle soku, no bo patrząc na sosnę, to, to tak, no, no te igły, no cóż, nie ma tam w ogóle żadnego miąższu, prawda? Wydają się suche, no co prawda młode pędy, pączki e, są grubsze, ale nie spodziewałabym się, że tam tyle e, soku jest. Skojarzyło mi się to z e, sokiem pozyskiwanym z brzozy, że też, prawda, <śmiech> na wiosnę się pozyskuje, o czym też tam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 Olejek jest dosyć mocno skoncentrowany. Tak, zgadza się i jest też bardzo wartościowy. To taki naturalny antybiotyk, z którego ja korzystam akurat olejek pichtowy. Przy pierwszych opiawach sobie kilka kropelek zażywam i... Olejek pichtowy jest z tej samej właśnie rodziny, co olejek sosnowy, olejek świerkowy. Mm, to jest sosna syberyjska, a jako ciekawostkę chciałam powiedzieć, czytałam o badaniach, które były przy, e, przeprowadzone w tajdze syberyjskiej. E, otóż e, powietrze e, badane tam e, było czystsze niż e, na najbardziej odkażonych salach operacyjnych. Te olejki właśnie Ale, mają to, taką zdolność. To... Zobacz, jeśli chodzi tutaj taka mała dygresja na temat olejków.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 wpisów, gdzie nie spraktykowałam yy, przepisu na sobie i nie jestem pewna działania. I na przykład yy, kiedy ktoś w komentarzach zdziwiony pisze o rzeczywiście to działa, to wtedy czuję się yy, lekko zdezorientowana, bo dlaczego miałam pisać o czymś, co nie działa? To jest dla mnie oczywiste, że zamieszczam sprawdzone informacje.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 ten mniszek zmienia nam się w pyszne ciasteczko, które nie tylko jest zdrowe i smaczne, ale też pieści oczy. No tak, zgadza się wszystko. On jest, on jest y, słodziutki, tak jakby był posłodzony cukrem czy, czy tam y, czymkolwiek. Y, to trzeba się przekonać. Słuchacze drodzy, jeszcze mniszek kwitnie. Tam jeżeli ktoś skosił, to jest szansa, że jeszcze odrośnie i zakwitnie jeszcze raz. I proszę tego y, nie przeoczyć.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 go z bardzo super trującą rzeczą i po, po zjedzeniu jednego listka po urodziny umrze. Ale tych bardzo super trujących rzeczy w Polsce to jest tak niewiele i...